Witamy w łebskich chłopakach, odcinek numer jedenasty. Dawid Pacha, agencja Mitu. Kamil agencja z i social daddy.pl, lekko, przepraszam. I Michał Juda, showroom.swrm.com. No dobrze, moi mili, jedenasty odcinek przed nami. O czym będziemy rozmawiać? Bo trochę już... świeżynek, trochę evergreenów. Trochę przejęć. tak Tyle przejęć właśnie. To... Ja bym zaczął od sprzedaży o metu, bo chciałbym powiedzieć, że o ile kiedy Facebook kupuje Instagrama, czyli dwie zachodnie firmy e, robią dużą transakcję za okej okay, miliard dolarów, to u nas media trąbią o tym. Wszyscy o tym wiedzą, ludzie w metrze o tym czytają na tych ekranach. Wszyscy wiedzą, że Facebook kupił jakąś tam aplikację za miliard dolarów. Natomiast kiedy w Polsce nad Wisłą takie przejęcie ma miejsce. Oczywiście skala no, jest trzy razy mniejsza, ale, ale jednak jesteśmy w Polsce i mówimy o największym portalu, którego każdy kiedyś na pewno korzystał, kto korzystał w ogóle z internetu w Polsce. No i y, Axel Springer dogadał się z TVN-em, czy ITI-em? Chyba teraz już z ITI-em, bo TVN jest, ma skomplikowaną właścicielską chyba. Dokładnie to... i kupuje onet.pl y, za... no. Generalnie kwota, jest, kwota, kwota w, tym, w tych informacjach wszystkich pracowych pada 960 milionów złotych. E, I TVN nadal w nowo powołanej spółce e, zachowuje 25% udziałów, czyli tak naprawdę wycena, wycena Onetu była ponad, ponad milio, miliard e, złotych. One, one, Akser znaczy Springer zapłaci za to 960 milionów złotych. To są kwoty w polskim internecie Pokażę. czas niespotykany raczej. Absolutnie. A raczej, a nawet jeżeli już to rzadko. I co sądzicie o tym? Bo, bo Okej, okay, można rozmawiać o jakichś rzeczach finansowych, typu ile mieli te wszystkie wskaźniki y, zysków to, ale to i tak, tak dalej. I, I z tego, co, z tego, co się orientuje i co mówią eksperci od giełdy, to jest wysoka wycena. Czy ich wy wynika, które jeszcze teraz są gorsze w tym roku, będą są niższe prognozy niż w zeszłym, Czyli to jest wysoka wycena. A co wy sądzicie jako... No tak. Po pierwsze, ja myślę, że to ma ogromny sens dla Springera w tym sensie, że bardzo stare medium zna znajduje sobie dobry sposób, żeby wchodzić w trochę młodsze medium, ale my patrząc chyba na to, one widzimy już jako medium stare. starzejące się, co jest oczywiście <śmiech> absurdalne, to jak to... się tego słucha z zewnątrz, <śmiech> ale tak o nim myślimy. Portal informacyjny, jedno źródło do wszystkiego, jest dla nas pomysłem, który się gwałtownie starzeje, czego dowodem jest, tak jak mówiłeś wcześniej e, Dawid Piachu, tak? Mm -hmm. Portal do wszystkiego to jest generalnie dla młodego, świeżego użytkownika internetu portal do niczego, tak? I dla nas to się wydaje może bez sensu. Ale dla Springera, który będzie mógł robić największą cross-promocję w internecie ever, dlatego że nikt w liczbach odsłonówki onetowi nie podskoczy, dla Excela świetny pomysł. No, ale osoby, które lubią technologię, nie korzystają z To Korzystacie z Onetu jako źródła wiedzy? Generalnie um, Onet jest tylko wtedy, kiedy wyskoczy informacja jako pierwsza w Google'ach z Onetu, to wtedy Dokładnie. mogę się wkliknąć w artykuł w Onecie. Nigdy nie używam go jako portalu. bo teraz w, się na Facebooku. A wdrożenie, właśnie wdrożenie Open Graph'a w ogóle nie zmieniło tego? Nie, nie. Myślałem i pamiętacie, tutaj hmm. mogę powiedzieć, że bym idiotą, myślałem, że to będzie Game Changer. I tak nie widzę tego w Tickerze, bo i tak nikt tego nie robi. Nie, no ja, ja czasami tej wice, akcji open nie, nie wiem, jakoś nie, przez to, że. No nie, tak nie klikam, nie klikam. WP moim zdaniem lepiej wyszło na tym open grafie, bo WP widzę częściej na Tickerze. Mm. One tu nigdy. No to jest kwestia po prostu jakości źródeł. No, no tak, ale generalnie oni wykręcają 100 milionów y, przychodów, tak? tak, mi się, tak. Y, ro, rocznie, więc no. <laughs> Ktoś kupuje tam reklamy, ktoś tam jest, to jest, Postam, jest biznes model. To jest model, chyba tak? najdroższy display w polskim internecie. Chyba baner na głównej na Onecie to jest najdroższa rzecz, jaką można kupić sobie w internecie w ogóle. No właśnie, pytanie jest takie, w takim razie chyba banery nie umierają. Reklama displayowa sobie całkiem nieźle radzi. No więc właśnie, to jest, ta, to jest ten kwestia tej perspektywy. Nie nie umierają w Polsce, jesteśmy w samym środku wielkiego boomu na display. My za dużo czytamy tego, co się dzieje hmm. gdzie indziej, i pewnie z tego względu przesuwa nam się jednak perspektywa na to, że bez inteligentnej personalizacji i bez kontentu, który będzie wszedł za reklamą, trudno jest sprzedawać produkt, ale wciąż się sprzedaje. Czy jedynym modelem biznesu one tu jest nadal reklamatyojowa, czy to jeszcze oni mają? Nie no, oni no, przykuprami... są w sieci partnerskiej Google przede wszystkim i wszystkich no, okay. fora są oblepione. Tak. A zatem też no, mają z różnymi sklepami internetowymi popisują dealę. Generalnie zarabiają też, no nie jest display, myślę, że nie, nie znam wyników, ale myślę, że to jest część tylko. Ale myślę, że większa część jednak. Myślisz? No, Dla, to jest całkiem to było. Display jest dużą częścią pewnie z dwóch względów. Po pierwsze, dlatego, że jest cholernie drogi na Onecie. A po drugie, dlatego, że oni mają bardzo wysoką odsłonówkę. Polacy jednak to robią. My mówimy, o nie, nigdy, ale jednak to jest wciąż, nie wiem czy najpopularniejszy, wciąż, ale jeden z, z dwóch najpopularniejszych nie jest Najpopularniejszy portal, W Megapanelu, w... tak. No, w Megapanelu jest na najpopular... no więc właśnie, jest najpopularniejszym portalem. Więc ponieważ w odsłonówce po prostu się ma wyświetlić, to jeżeli ktoś wchodzi na ONET, to się mu wyświetli, czy mu się podoba, czy nie. Tak? Chyba, że ma jakby... I od... No, chyba, że ma od bloka, ale no, wtedy nie wchodzi na ONET i kolor wcenek. Polsce... Mamy dużo odsetek ludzi, którzy korzystają z bloku. No, to prawda. Każdy, każdy, kto potrafi sobie cokolwiek e, zrobić z przeglądarką, to sobie go instaluje i potem już się nie martwi. Ale, ale, no, ale, ale nadal są rykami. No nieważne, ale generalnie to właśnie mi się wydaje, że tak jak powiedzieć kamień z tym Axelem, no to jest dla nich świetny ruch. To prawda, nie wiem jak ciekawie jestem, jak to wpłynie na poziom kontentu na onecie. Nie wiem. Nie jestem częstym fanem, ok, nie jest pewnie tak bardzo źle tam z tym poziomem kontentu, natomiast ja wiem jak jest na portalach typu fakt.pl, bo czasami z ciekawością tam zaglądam i ciekawy jestem, czy, jak oni do tego podejdą, czy zostawią fakt jako, e, jako część brukową, a Onet będzie, będą się starali, żeby był mierzył wyżej, czy... Słuchaj, tak. spójrz co się stało z Onetem po otworzeniu tf 24pl The fajne 24 który otworzył się jako portal informacyjny, schodził na psy i na psy i na psy i na psy, aż w pewnym momencie jest taka część tego portalu, która jest Fakt mówiąc mhm. krótko. Tak? tak? I oni dbają o to, żeby nie było, żeby nie było całość taka, więc Onet może sobie ostrzyć zęby na to, żeby fakt się u niego pojawiał, bo to są po prostu, wiesz, darmowe pieniądze. Mhm. No tak. Wystarczy tylko mieć dobrego właściciela, który ma to wszystko na własność i robić, wrzucać to. Po co wrzucać z papu mądre rzeczy, jak można wrzucać z faktu rzeczy, które ludzie klikają. Nastąpi ta, ta może być mit. Wręcz Axel moim zdaniem przez pierwszy okres może czuć, że zrobił najlepszy win na świecie, bo jeżeli te własności śmieciowe z Axela wejdą w Onet, to ta odsłonówka może pójść jeszcze wyżej. Nie no ale Axel też ma kupę kontentu jakiegoś branżowego i tak dalej, to więc. No, na o wszystkim wszystko. Mogą spokojnie wypełnić sporo tam stron i ciekawie z tym, jak to się też będzie miało na przykład na zatrudnienie w onecie i czy ludzie tam obecnie już wiedzą, że niedługo będą jakieś zwolnienia spore, bo akcent swoimi swoimi własnymi siłami jest tak, w spokojnie, być... mo spokojnie mogą być te redakcje, które przygotowywały normalnie reportaże wideo i tak dalej, czyli ta internetowo-telewizyjna, mm -hmm. że tak powiem, część. Ale oni i tak mogli być spokojni, bo przecież w 24 byli zawsze zatrudniani, jeżeli długo źle w onecie, bo tam płynność tych stanowisk jest duża. No ale teraz nie będą już mogli liczyć na dobrego wujka, mm -hmm. bo dobrym wujkiem został inny wujek. No, ale też wszyscy mówią, że dla Axela to jest świetny ruch w kierunku w ogóle wschodnim, że to nie jest tak, że mm -hmm. oni... Że no... Bo nie ukrywajmy, że dla nich te pieniądze, to nie są jakieś wielkie pieniądze, tak? Przy, mm. przy całej ich wi wielkości. Mm. Więc bardzo możliwe, że po prostu zaczynają w Polsce, chcą iść dalej na wschód. No i jakby nie było, kupują portal, który w mega panelu jest drugi po Google, tak? W Polsce. Tak, tak. I... I zawsze było na samej górze. No, także no ciekawe, ciekawe, jak to się rozwinie i generalnie no ciekawie się obserwuje takie talenty. Tak, ale no ch chcieliśmy też zwrócić uwagę na to, co mówiłeś Michał, że chcieliśmy zwrócić uwagę, że Duże rzeczy, które wydarzają się u nas Właśnie. nie łapią w ogóle, nie łapiemy żadnego zainteresowania. Dziennikarze, tak? Bo to, to co mnie interesuje, zależy od tego, co mi się napisze. To, to, to, to jest, to, naprawdę ale taka jest. Więc e, to nas tak trochę zdziwiło, to nie jest to, że raczej... ogromne przejęcie i to jeszcze, słuchajcie, to by nie mówić, ale TVN jest taką silną marką, że generalnie powinno być zainteresowanie, co się dzieje z jego własnościami. I jakoś... Ale może to... po prostu nie chcą robić reklamy konkurencji. No, Agora, Agora chyba nie, Znaczy, Agora pisała, tak? Oczywiście musiała napisać wyborczo o tym przejęciu. Ale właśnie co jest też ciekawe w tej całej transakcji, że według tej wyceny, wyceny z umowy przejęcia przez Axela Onetu, sam Onet był wart więcej niż obecnie jest warta teoretycznie Agora. Co ze, jest ze dla nas Ze wszystkimi swoimi budynkami i innymi, innymi aktywami według mhm. wartości wyliczonej tak po prostu cena akcji razy liczba akcji, agora jest teraz warta około 500 milionów. Także to jest, to jest dla mnie w ogóle szok tak naprawdę I, i to mi tylko daje do myślenia, czy na przykład, znaczy, bo wiecie, no, to, co, to co jest w komunikatach, komunikatach prasowych to jest jedno, a to co jest w umowie zapisane, której my nigdy nie zobaczymy, to jest drugie. I tak naprawdę jak to tam jest z tymi pieniędzmi, co, co to będzie się z nimi działo, to tylko wie, wiedzą tylko rady nadzorcze. tak tego, tak, że wózkość. pierwsza wycena Facebooka na 15 miliardów dolarów pochodziła od Microsoftu, który wydał na to 250 milionów, więc generalnie. Dokładnie. Także Różne rzeczy się Co tam dzieją. jeszcze będzie się działo, czy to nie, ma, tak. nie jest obwarowane jakimiś warunkami? no Jest tysiąc możliwości, więc no ale fajnie, fajnie obserwować takie rzeczy tak. na naszym podwórku. Tak. Jestem ciekawy, gdzie pójdą na zakupy czy pójdą trochę wideo, czy kupują jakieś portale inne informacyjne, albo ja się, albo ogóle, nie, A może po prostu doszła popierał. do nas w końcu bańka z 2000 roku. <głos> Odpryski jakieś. <głos> ja się trochę tego boję, co, co o czym mówił Dawid, że właśnie po necie nie idziecie tą drogą, żeby nie stali się na takim jachu, już trochę se nakupowali, moim zdaniem zupełnie bez sensu, dlatego, że wychodzą od założenia, że w jednym miejscu ma być wszystko, co tylko da się zrobić w internecie, co jest kompletnie niemożliwe, ale mogą właśnie pójść to, że teraz sobie kupią polską podróbkę YouTube'a, polską podróbę Pinteresta pod... i tak dalej, i tak dalej. Nie? Możliwości są nieskończone, ale widzicie, co Yahoo co zrobiło z Flickrem, co zrobiło z e, Delicious. Nic. A propos o otworzył swoją kopię Pinteresta, nie widzieliście? Nie, tak, Pinka Pinka, Tak, tak, wiedziałem, tak, wiedziałem, tak, wiedziałem, tak, wiedziałem. Tak, pinkę, tak, tak. tak, tak, tak. Słuchajcie, no, prawdopodobnie dobra. Rady Nadzorczy też przeglądają trendy na Zachodzie. Wydatki na reklamę spadają w telewizji. Wszystko przenosi do internetu. Widzieliście, widziałem ostatnio bo wykresy, jeśli chodzi o wydatki na reklamę w Stanach Zjednoczonych, w telewizji, a to po prostu spadają w takim ogromnym tempie, że po prostu teraz tym głównym medium dla nas, dla typowego konsumenta, to właśnie jest przeglądarka internetowa. A, to jest patrzysz, jak patrzysz na spadki, to nie widzisz prawdy, dlatego że jak masz budżet, jak budżet internetowy i budżet reklamowy to są 100%, to jeden z nich oznacza miliard dolarów, a jeden z nich oznacza 100 milionów dolarów. No, I jakby te spadki są trochę nieuczciwe. Oczywiście wiadomo, że budżety są przenoszone w internet, natomiast w telewizji to są wciąż stukrotnie większe pieniądze. Więc jeszcze sobie mogą trochę pospadać, zanim się okaże, że więcej osób widzi banner na Onecie niż reklamę na dwójce. No ale też ja tam rozmawiałem ostatnio z kolegą na temat reklamy wideo na YouTubie i podobno no, dużo, dużo firm jednak zaczyna też myśleć o, o tym, jako o, o re przenoszeniu reklamy telewizyjnej na YouTube. A ten... Dlatego, że pierwsze, tutaj wszystko można zmierzyć. To jest genialne. Kiedy ktoś mm -hmm. klika w kiedy ktoś klika w link. A, A po mu, drugie, nawet ryg najbardziej rygorystyczne metody telemetryczne są w jednym wielkim o Tak się. jest. No i poza tym teraz coraz więcej jest telewizorów z YouTube'em Ludzie oglądają no, na, na tabletach. Smart to naprawdę, no I naprawdę, to już jest też temat, który funkcjonuje. Są teraz funkcjonuje. Już dwa, dwa telewizory sterowane e, ruchem rąk. E, ja wiem jako fakt, że YouTube jest rentowny. Co moim zdaniem samo to, nawet gdyby nic na siebie nie zarabiał, to to jest w ogóle biznesowy sukces wszechczasów, że YouTube przy takich kosztach... E... Ja czytałem kiedyś artykuł, że Google sobie tak to świetnie wymyśliło, że przez to, że mają wiele serwerów, serwerowni na całym świecie, to de facto oni nie płacą w ogóle za transfer wideo. To nie jest prawda, ale dlatego nie... że jest w różnych miejscach świata, różne rzeczy się dzieją, które, związanych na przykład z ostatnią milą, za której Google musi ponosić koszty, jeżeli chce, żeby dotarło do tej ostatniej mili ten sygnał, ale... Jest to na pewno dużo tańsze dla firmy, która posiada tak. więcej komputerów niż kiedykolwiek HP wyprodukowała, nie? Dobrze. To tyle chcieliśmy powiedzieć tutaj Co o. Co teraz już nie pieniędzy nie robić? <Ky> Rozmawiamy sobie. Bo ostatnio coraz więcej jest przejęć. Mówiliśmy teraz o onecie, o którym nie mówi. Mówiliśmy o tym, jak Facebook kupił Instagrama. W zeszłym tygodniu MIBO zostało kupione przez Google'a a Media zostało wykupione przez Salesforce'a. No i w swoich podróżach po internecie trafiłem, trafiłem na ciekawy artykuł na New York Timesie, mm -hmm. e, ten artykuł z maja. E, no i w tym artykule są bardzo ciekawe tematy poruszane, a głównie chodzi o to, jak wydają pieniądze, jak obnoszą się z pieniędzmi amerykańscy e, przedsiębiorcy z Silicon Valley, którzy... Są po różnych rundach finansowania. Tak. Sam Facebook, według ostrożnych szacunków, wyprodukował około 300 milionerów. Samo IPO, nawet teraz, kiedy już nie jest wart 104 miliardy, a 70. A Mark Zuckerberg stracił pozycję w pierwszej 40. Nagrody. W ciągu 3 dni, ale trzy dni tam się znajdował. No w każdym razie, bardzo fajnie, podobało mi się w tym artykule to, że ktoś bez e, uprzedzenia podszedł do tematu pieniądza jako takiego. Ktoś super spokojnie chciał zobaczyć, co się dzieje z tymi pieniędzmi gdzie one idą i jak są wydawane przez ty, in, te indywidua obrzydliwie bogate. I e, podobało mi się jedno zdanie, które takie jest myślę, że tu w temacie podcastu najbardziej, bardzo mi się podobało, w którym oni powiedzieli, że dla milionera z Doliny przemowej pieniądz oznacza nie, co mogę kupić, tylko jak duży mogę mieć wpływ na całą resztę doliny. i oni mierzą się tymi pieniędzmi na zasadzie, a ja mogę kupić jeszcze sobie to i wtedy będę miał cały ten rynek swój. I oni bardziej myślą co mogę zbudować, I jak panie. mogę zmienić rzeczywistość wokół siebie za pomocą tych pieniędzy i to jest ich ten kij, który oni mają na, na wszystkich innych i tak się porównują. No to jest generalnie tak, że mogą, mo, mogą sobie inwestować w samochody i w różne Ferrari. fajne zabawki, ale goście, goście tam w dolinie Krzemowej tak naprawdę oni patrząc, nie patrzą, jak widzą swoje konto w banku, to nie widzą tam Ferrari, tylko widzą tam udziały w jakimś startupie, tak? innym, albo jakiś fundusz powołany, no to jest generalnie no. oni przecież kupa pochodzenia. Słynna jest, jest scena, kiedy zdaje się Sergiej Grin na dzień przed wejściem Google na giełdę stanął przy wszystkich, wziął baseballowej i powiedział, że każdemu, kto e, kupi sobie Ferrari, nim jutro przyjedzie do pracy, rozbije szyby. Na co e, chwilę później pojawił się komentarz e, jednego z pracowników marketingu Google'a ówczesnego, który powiedział, nie, nie kupili sobie Ferrari, kupili sobie odrzutowce, więc nie było co rozbijać. Ale coś w tym jest, że oni po prostu e, jakby wiedzą skąd pochodzą. Też parę, parę lat temu nie mieli tych pieniędzy, teraz mają te pieniądze i patrzy na to chłodno. Wolą zainwestować dobre w i... Ale roba... co, co ale, robię, też, ale... spowodowało, że no-labele y na przykład są najmodniejszą rzeczą, jeśli chodzi o ciuchy. Nie, no to prawda, ale też w tym artykule było napisane, że, to, że czasami spodnie, które wydają ci się zwykłe, które no, nosi tak, jakiś właśnie milioner z doliny krzemowej, to są jakieś tam niezależna marka, noszą je tylko milionerzy bo nie ma niepłatka, że nie wydają tylko <grym> niezy, tylko że y, y, najczęściej i, wydaję, jesteś y, ofiarą kpin, jeżeli robisz to w taki sposób, kiedy jest to zbyt flashy. Nie, nie afiszują się Co, po, tak. prostu, no, po prostu. Mam ma wrażenie, że, że, że tu w Polsce jeszcze nie jesteśmy na tym etapie. No ja, wiesz, chociaż... myślę, że też są jedni pewnie, no pewno, jedni, Tak jak, tak jak tam, tam też jest paru gości, którzy na pewno lubią przyszpanować. Oh my God. <grym> No, no także no, Panowie spokojnie. z Sana i z bardzo loją zrobić taką imprezę, żeby w CNN o niej musieli powiedzieć, bo były dwa pożary i gwałt, e, ale e, to też jest troszkę tak, pamiętaj, że to jest bardzo, spe... tam milionerami czasami w wyniku tych przedziwnych IPO i tych zbiegów okoliczności zostają troszkę inne osoby niż tutaj zostają w pierwszej kolejności, tak? co jest normalnym jakby procesem i ja nie mam nic przeciwko temu, natomiast tam geek zostaje milionerem czasami. I wtedy to jest zupełnie inny milioner. I ja myślę, że tutaj trochę dolina przemowa jest... U nas jednak to są... Gość, który wydymał geeka i staje cały interes. To są biznesmeni, tak chciałem powiedzieć, ale no, jedno wychodzi mniej więcej z tym, co powiedziałeś. No tak, tam troszeczkę inny tłumek do linii Krzemowej samej trzyma też pieniądze i myślę, że oni trochę nadają ton temu. Więc może tutaj taki proces nadejdzie, kiedy bez giga nie da się zrobić interesu, który przyjąć pieniądze. A tak może być w przyszłości, nie lepiej. Mhm. I jeszcze w sumie kolejny temat, który też chcieliśmy poruszyć, nie, nie, niedaleko, niedaleko sięgający do Doliny Krzemowej, to jest przejęcie Babi Media przez Salesforce. Mhm. Za 700 e, milionów euro. Dolarów. dolarów. tak. Za, za 700 milionów dolarów. I generalnie dla mnie to jest bardzo, fa bardzo też fajna transakcja, bo. Salesforce to jest firma, która wyrosła na budowaniu po prostu CRM-u, CRM aplikacji webowej, przeglądarkowej, nie tylko. Zarządzanie klientami w chmurze. Dokładnie, zarządzanie klientami i Ale przede wszystkim nieprawdopodobnie wertykalna, całkowicie zamknięta, dzięki czemu bezpieczna i później nastąpił ten pływot, w którym stali się z niemal swoją przeciwnością. Naprawdę chylę czoła nad managementem Salesforce, dlatego że uważam, że to jest najlepszy przykład. Zawsze to jest mój przykład, kiedy mówię o tym, że jeżeli się nie zmieniasz, to umierasz. To jest właśnie świetny przykład tego. No i też super jest to, że oni oprócz tego, że stali się świetnym, znaczy są świetnym startupem, to zaczęli naprawdę przejęcia, które są bardzo odważne i kwoty, które padają są coraz wyższe. Ja widziałem listę tych przejęć, to jest paręnaście jeśli nie więcej firm, które przejęli w ciągu ostatnich tam 10 lat, czy oni, oni może, może trochę krócej, między innymi Heroku, które jest mm. taką wielką platformą hostingową dla aplikacji. No i teraz, teraz, teraz Buddy Media. I to jest też ciekawe, na przykład, Dawid, myślę, dla, dla Ciebie, bo Buddy Media jest największą agencją social media na świecie. Na świecie. Mają mhm. 8 z 10 mhm. największych e, e, ty, reklamodawców social media. Tak. No i teraz pytanie jest takie, czy Salesforce chce zrobić faktycznie social CRM? który jest jakąś taką utopią, prawda, ale jeżeli... już A już... czy w części zakupu z Media było, czy był zakup software'u, który właściciele właścicielem z no Oczywiście, że tak. E, Buddy, e, Salesforce już wcześniej robił kroki w kierunku Social'a. E, widziałem screenshoty tego ich systemu, ja z niego nie korzystam, myślę, że niewiele firm w Polsce z tego korzysta. I tam były takie rzeczy, że... O informacji, do, do, do, do informacji o Twoim kliencie, które wklepałeś sobie w trakcie korzystania z tego softu, dociągały się informacje z Facebooka, jego zainteresowania, czyli jeżeli Twój klient lubi golfa, no to musisz wiedzieć, że dobrze go zabrać na golfa albo jaką, jaką, jaką jadę kuchnię. Eee, zrobił też Salesforce Chattera, czyli taki jakby serwis społecznościowy dla firm, czyli Enterprise Social Networking Aha. Site. No i teraz Body Media, tak jeszcze większa integracja z Facebookiem. No Zobaczymy, czy zobaczymy, czy oni będą się starać w ogóle zintegrować tą platformę Body Media z z, z No właśnie, no to jest bardzo ciekawe, bo startup, który się specjalizuje w e, chmurze software ze Service i tak generalnie oderwaniem e, jakiegoś supportu i wszystkiego, zrobieniem wszystkiego jak najbardziej automatycznie, kupuje agencję, która jest tiktę po prostu, no to jest agencja, gdzie siedzą goście, wszystko wymyślają sami działy kreatywne, no generalnie... Ale Media to jest też platforma do automatyzacji. Obstawiam, tak. Dlatego obstawiam, że został kupiony software, który, do którego właściwej integracji będzie potrzebny cały know-how, jaki tylko jest potrzebny. I e, później albo spin-off całej tej części agencyjnej, albo może, wiesz, może nagle okaże się, że to jest przedsięwzięcie na tyle udane, że będą potrzebni ludzie, którzy będą wokół tego biegać. Na pewno nie to ludzi teraz, mhm. tak? Natomiast na pewno w tym inicjalnym momencie ten know-how, nawet taki lokalny, może mi się bardzo przydać, jeżeli chodzi o integrację z platformy, z ich platformą. Mm -hmm. Uch, same platformy, <laughs> słuchajcie, nikt już nie robi software przez jego platformu. No przecież przy logo Salesforce <laughs> jest przekreślony znaczek software, nie? Przekreślony napis software, jeśli dobrze pamiętam. No, to to, to fajna informacja, informacja, ale... Zaraz jeszcze sprawdźcie, by. ale tak, tak mi się wydaje. I też w, w ogóle cały ten temat właśnie tego, czy Buddy Media będzie, czy Salesforce będzie uruchamiał swoją platformę, E, też mnie naprowadza na temat tego w ogóle, jak te platformy będą dalej funkcjonowały, bo e, ostatnio, o widzicie, czy software przepisane. Mhm. Ale... E, tak jak, bo, bo na przykład ostatnio kilka, nie wiem, w zeszłym tygodniu Facebook uruchomi, włączył możliwość dodawania przyszłych postów, tak? Mhm. I to jest funkcja, która była, ja widziałem na własne oczy, wykorzystywana przez wielu klientów tych platform, którzy, których się nie chciało w sobotę rano wstawać, bo ustawiali sobie publikacje i jak dla mnie z punktu widzenia takiego klienta, ja teraz w, w ogóle nigdy nie pomyślałbym o zrobieniu tego przez platformę, kiedy mogę dodać to przez Facebooka bezpośrednio, zaplanować tam i wiem, że to będzie na 100% na Facebooku i jeszcze nie będzie jakiejś głupiej ikonki, Podpiszesz. że to jest przez aplikację, co tylko zmniejsza moją wiarygodność. No. Więc nie wiem, to, czy wy uważacie, że Facebook dalej będzie szedł? w Takie właśnie ułatwienia, które będą trochę przeczyły sensowi istnienia, Tych platform? Czy... <śmiech> Moim zdaniem to zależy. On, teraz mają naj, najlepszy po prostu e, licznik Geigera na świecie w postaci ich własnej ceny. I ja myślę, że oni teraz będą wykonywać, oni troszkę teraz będą googlować, że tak powiem. Będą rzucać o ścianę iloma rzeczami i będą nasłuchiwać mm -hmm. co, co szumi. Bo to było, z, po prostu kompletnie znikąd się pojawiła ta, y, ta tak, funkcjonalność. No, jest taka, Została że... przyklejona do update'u, który był tak. związany z promowaniem postów. Więc tak. jakby ona tak po prostu... A dla nich zrobienie tego to było dosłownie jeden dzień, bo to jest przecież banalnie prosta rzecz. No. Tym I... bardziej, że oni mieli już tam ten kalendarz po to, żeby dawać starsze wydarzenia. Dokładnie i zrobili to... Tak, tak, ta funkcjonalność była zbudowana mhm. od momentu, kiedy budowano timeline tak. na pewno. Tylko po prostu dali przyszłe daty? Mhm. Także? Ja też uważam, że było dużo negatywnego PR-u tego postowania za pomocą zewnętrznych aplikacji. nagle w każdej chwili Facebook mógł sobie grupować te, te wpisy z aplikacji, chociaż w moim przekonaniu one różnie są grupowane od dłuższego czasu. Ale nadal uważam, że zarządzanie komunikacją z zewnętrzną aplikacją, chociażby samo odczytywanie tych wpisów u użytkowników i komentowanie, zauważcie, że jeżeli komentujesz, z wykorzystaniem zewnętrznej aplikacji, to nie ma tam popisanego, kto jest aplikacji, nie, nie, nie. więc to jest nas wygodniejsze. Może faktycznie panowanie postów przeniesie się do Facebooka w dużej mierze, ale jeżeli ktoś zarządza 10 fanpage'ami i ma między nimi skakać, to mimo wszystko, jeżeli zależy mu na czasie i wygodzie, to, nie, już, to... może to być wygodniejsze. Ja już byłem, przy, byłem przygotowany, że zrobisz tutaj pitch nam i ja generalnie byłem przygotowany, żeby ci uderzyć w głowę, mhm. ale masz absolutnie rację. To jest moim zdaniem przyszłość systemów zarządzających obecnością w socialu, to nie jest postowanie. Bo mhm. tak naprawdę postowanie na Facebooku jest bardzo wygodne. To nie ma, nie ma żadnego problemu z postowaniem na Facebooku na kolejnych fanpage'ach. Kolumny są teraz bardzo przejrzyste, wszystko można zrobić bardzo szybko. Nie ma w tym z tym żadnego problemu. Zarządzanie już, relacjami na poziomie post by post to jest prawdziwy ciężar, Dokładnie. który leży czasami na osobie, która ma wielu klientów. Mhm. I i przyspieszenie tego powodowałoby wysłanie setek maili dużo szybciej do klientów, bo miałbyś na to czas zamiast przeklikiwać się przez kolejne... Nie, to pandy. prawda, że ja nawet w sumie prowadząc tak współprowadząc jeden fanpage, już widzę jak to jest niewygodnie zrobione tak naprawdę, właśnie stare komentarze, a coś nagle nagle skroluje w dół i się okazuje, że ktoś komentował coś yy, prawda sprzed tygodnia nawet i ma jakiś problem i ja nie wiedziałem o tym. Kolejna, kolejna rzecz, przecież te dyskusje nie toczą się tylko na fanpage'ach. W ramach aplikacji tworzy się bardzo wiele treści. Mm -hmm. To wszystko powinno być dla mnie w jednym miejscu. Aplikacje, komentarze z Facebookowe, które są na różnych stronach www. Yy, całe systemy z tym całym Facebook Connectem, które też tam generują jakieś treści. To wszystko powinno być dla mnie w jednym miejscu. Absolutnie. I ile zresztą razy zresztą? się złapałem na to, że wewnątrz aplikacji, aplikacji pod kole, konkretnym zgłoszeniem konkursowym zrobiła się dyskusja i nawet nie chodzi o e, grzanie, że o, mm -hmm. coś tam głosował, nie, mm -hmm. boty, coś tam. Nie, no, nie. Prawdziwa dyskusja na temat tego, co się wydarzyło na zdjęciu, czy na wideo i tak dalej. I ja o tym nie wiem, dlatego, że musiałbym się przekiwać przez kilkaset zgłoszeń konkursowych, żeby je zobaczyć. Ja dlatego bylo... czekamy na social desk. Tak? Czekamy na social desk. Premiera rozumiem, że w czerwcu, tak? Tak, tak. I żeby odpukać to oczywiście pod koniec czerwca będzie oficjalna premiera. No i zobaczymy. Nie, już. nie, Dawid, deadline. Koniec czerwca. Tak. Nie ma. To będzie który? 13-14 odcinek <laughs> webskich chłopaków już zapraszasz na stronę, tak? Dokładnie tak. No, to super. Tak, eee, czekałem. To ja jeszcze, jeszcze w działce prywatnej ja chciałem powiedzieć, że showroom właśnie w, podczas konferencji Beatspiration, czyli teraz 12-13 czerwca odpala swoją wersję angielską i w ogóle Beatspiration jest bardzo fajną konferencją, polecam sprawdzić. Ceny są, wejściowe są duże, wysokie niestety, ale myślę, że sporo materiałów się pokaże w internecie po niej, więc polecam, żeby się zainteresować. Czuję, m.in. założycieli YouTube'a e, do Polski i w ogóle bardzo dużo gości z funduszy, venture, capital, fajnych, także... Do, no, do najważniejsze, problemu. że reprezentacja łebskich jedzie. Jedzie. W postaci Michała Judy i będzie relacja na pewno w naszym podcaście z tego wydarzenia. Dokładnie, tak. A jeżeli chodzi o takie konferencje, teraz by się skojarzyło, nie mieliśmy o tym mówić, ale powiedzieli, że sporo się pojawi w internecie i też to jest jedna rzecz, która mi cały czas po głowie chodzi, że czekam jednak na syndrom TEDa w, w polskich konferencjach mhm. tego typu. Teda, który publikuje wszystko jak leci. tak? I e, uważam, że naprawdę e, taka konferencja ambitna i taka, która chce Jasne. odcisnąć piętno też e, ideowe na, na branży, powinna publikować to całą tą Dokładnie. mądrość, która się tam zjawiła wiadomo, że ci, którzy płacą te duże kwoty wejściówek, nie przychodzą tam tylko po to, żeby Oczywiście. zobaczyć to, tylko żeby spotkać się z ilomaś tam osobami, zmienić, żeby zmienić po prostu, i tak. a ci, I to, to, za to płacą. A dzielenie nie, się no. taką wiedzą jest jak najbardziej tak. nam, no, trzeba to robić. Po prostu, Zwłaszcza, nie. że przytomna osoba na, na szczycie takiej, takiego wydarzenia może naprawdę kreować trendy i to jest bezcenne. Ty też buduje mega markę takiej konferencji. Jeżeli Oczywiście. Z zeszłego roku mogę obejrzeć wystąpienia super, super, super Gości, w tym roku chętnie już ja, ja z przykrością stwierdzam, że niestety trend jest odwrotny. Już 2-3 lata temu można było spokojnie sobie zajrzeć w domu i odpalić wszystko, co było na South by Southwest czy na webie. W tej chwili, w tym roku, no bo tragedia, nie potrafiłem się doszukać żadnych materiałów i trafiałem tylko na te z zeszłego roku. Okay. Więc jest gorzej. Mamy tutaj przykład dwóch konferencji, z którymi dzieje się dokładnie to samo. South by West, Southwest po prostu eksplodował i nie udźwignął na nogach samego siebie. Moim zdaniem to jest już konferencja do odstrzału, mm -hmm. bo jest za duża i nie da się już, tego, nie da się już zrobić Southa na saucie, South dlatego że jest za duży. Trzeba by było wykroić na nim jakąś małą no, konferencję nie, nie. w ramach South. I z Lewebem stało się w tym roku dokładnie to samo, o czym Louis Klemert, organizator, w ogóle nie wiedział, że to się wydarzy. I nagle okazało się, że on był, powinien połowę Paryża w ogóle wynająć przestrzeni, żeby ogarnąć to, co się no tam tak. wydarzało. I w związku z tym myślę, że tam nastąpił chaos troszkę organizacyjny w tym roku na Lewebie. Prawdopodobnie w przyszłym roku już tak nie będzie, bo on będzie wiedział, że to się dzieje. To jest świetny facet. Facet, który robi Leueba to jest koleś, który napisał Seismika. Właściwie z Sejsmika, tej platformy będzie mm -hmm. następnym całym. <grym> <grym> tak, <grym> tak, <grym> o no, właśnie, a propos jednej rzeczy. Byłem bardzo w dużym szoku. Ostatnio twitowałem sobie z chłopakami na Twitterze na temat tego postowania chyba właśnie na Facebooka. A nie, przepraszam bardzo, na temat face.pl. Mm -hmm. I napisali do nas, ludzie. ktoś napisał, że Hotchut też to może robić, czyli zaciągać treści z Facebooka. No i choć Polska się do, do nas dozwało i tam potwitowaliśmy troszeczkę, jestem w szoku, że oni mają już polskie konto i mm -hmm. są aktywni tej Twitter-sferze. Tak, nie było podroby. I w momencie, kiedy po, razem z tą informacją o tym, że już mówimy po polsku, w, w, realnie, rzeczywiście zaczęły się dziać rzeczy. Chociaż na razie, dopóki nie mogę wrzucić zdjęcia przez Twitter nie jestem zainteresowany, dziękuję. No dobrze. Dobra, no myślę, że... Tak jest. Żegnamy się, się i zapraszamy. Mam nadzieję, niedługo na już gotową stronę w Nowej Odsłonie. Obiecujemy, Lebskie że pracujemy, pracujemy nad tym i zastanawiamy się, jak będzie już było najlepiej. Pozdrawiamy też y, gości, którzy kupili domenę łewskiechłopaki.pl. Właśnie. <śmiech> <śmiech> zobaczymy, kto z, z wyrobi większą markę. Bardzo nie, mi żeby, się podobało dokładnie. hasło, że chłopaki powiedzieli, że nie słyszeli o nas wcześniej. <laughs> ale wydaje mi się, że nasze domena na .pl daje oh. radę damy radę no. Dobra. Zegnamy. Zegnamy królem. To był jest królem. content is the king to był 11 odcinek Webskich Chłopaków bardzo wam dziękuję, Dawid Pacha z Agencji Mitu Kamil Czetkiewicz Agencja Społeczna, i social.pl Michał Judasz Szaurów cześć